Kiedy para stara się o dziecko i zawodzą naturalne metody podczęcia, można poprosić o pomoc specjalistów. Często zdarza się bowiem, że problem leży nie po stronie kobiety, a mężczyzny, którego nasienie ma obniżone parametry. Zacząć trzeba od tego, że problem męskiej płodności narasta i narasta w coraz szybszym tempie. Ocenia się, że mniej więcej 1 na 20 mężczyzn w Polsce ma problemy z płodnością i należy obalić na początku mit, że nie ma to nic wspólnego z wydolnością seksualną. Nie Niepodzi mężczyźni często są świetnymi kochankami i odwrotnie. Przeczyt płodności jest bardzo wiele. Począwszy od chorób dotyczących układu moczopłciowego, poprzez choroby ogólnostrojowe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, niewydolność tarczycy, czy niewydolność nerek, ale także choroby nowotworowe. E, około 30% pacjentów ma tak zwaną niewydolność, niepłodność idiopatyczną, czyli nieznanego pochodzenia i nieznanej przyczyny i tym pacjentom trudno nam pomóc. Natomiast pozostali pacjenci po przeprowadzeniu właściwej diagnostyki i wdrożeniu odpowiedniego leczenia, do odpowiedniego leczenia mogą liczyć na poprawę parametrów nasienia i uzyskanie biologicznego potomstwa. Palenie papierosów, siedzący tryb życia, otyłość czy stres mają negatywny wpływ na jakość męskiego nasienia. Niestety dane ostatnich lat pokazują, że jest coraz gorzej. Rzeczywiście danych od, od dane ostatnich lat wskazują, iż parametry nasienia pogarszają się. W takich sy sytuacjach ym, służymy parom technikami wspomanego rozrodu, między innymi zapłodnieniem metodą in vitro. Y, tutaj mamy do dyspozycji y, IVF i dwa rodzaje technik mikromanipulacyjnych ICSI i IMSI. Y, zabieg IMSI polega na docytoplazmatycznym wstrzyknięciu wysoko wyselekcjonowanego plemnika. Do takiej procedury kwalifikują się pary z bardzo złymi parametrami nasienia, zwłaszcza nieprawidłową morfologią, wysokim odsetkiem fragmentacji chromatyny w teście SCSA, z dwoma niepowodzeniami procedur IVF-XI, a także pary, u których plemniki uzyskano na drodze biopsji jądra. Zdarza się, że żywych, zdolnych do zapłodnienia plemników jest tak niewiele, że praktycznie nie ma szansy na naturalne poczęcie, a nawet sprawa in vitro staje pod znakiem zapytania. Co wtedy z marzeniami o własnym dziecku? Jeżeli mamy obniżone parametry nasienia, wówczas stosujemy technikę ICSI, docytoplazmatyczną iniekcję plemników, gdzie przy powiększeniu wybieramy, wybieramy plemnik o najbardziej prawidłowej budowie i ten plemnik wyselekcjonowany używamy do nastrzyknięcia komórki. Natomiast w przypadku bardzo obniżonej morfologii plemników, obniżonej prawidłowej budowy plemników, stosujemy technikę, która jest w tej chwili najnowocześniejszą techniką, technikę IMSI, gdzie doboru plemników dokonuje się pod powiększeniem do 6000 razy. Nie zapominajmy, medycyna XXI wieku daje nam wiele możliwości, jeśli nie może dojść do naturalnego poczęcia, wystarczy poprosić o pomoc specjalistów.